Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Skóry. Chciałoby się powiedzieć w kolejnym przeglądzie filmowym, ale już nie pamiętam kiedy ostatnio robiłem taki zestaw filmów, które ostatnio oglądałem i o których chciałbym opowiedzieć. Tak więc zanim przejdziemy do zestawienia kilku horrorów i thrillerów, to dziękuję patronom za wsparcie. I zapraszam do grupy, gdzie ostatnio ukazały się również bonusowe materiały z wideorecenzjami dla patronów, wśród których niezwykle ciekawy komiks Cornelius. Pokazuję tam w formie dłuższych wideorolek, pionowych filmów, co zafascynowało mnie w komiksach. Również na dniach wejdzie obiecany materiał o chłopcu z gór. Dzisiaj natomiast w tym materiale, który mierowo też dla patronów się ukazuje, chciałbym omówić produkcje, które obejrzałem pod koniec października, więc takie troszkę Halloweenowe można by powiedzieć, mroczne też jesienne. Zaczynam od końca, czyli od dobrego chłopca, a właściwie dobrego pieska. To norweski good boy... który oczarował, z oceną 7 na 10, to produkcja zaskakująca, która pozwala nam wczuć się w psa. Obserwujemy z perspektywy psa wyjazd do jakiegoś domku letniskowego, właściwie już jesiennego domku, gdzie wraz z właścicielem tytułowego dobrego pieska chodzimy, spacerujemy i obserwujemy że coś dziwnego dzieje się z właścicielem. Tego typu narracja z perspektywy psa już pojawiała się wcześniej. Ja najlepiej wspominam opowiadanie science fiction z lat 50. Filipa K. Dicka. Właściwie nie wiadomo do końca, czy to opowiadanie science fiction, czy to po prostu opowiadanie właśnie pokazujące nam yy, sytuację z perspektywy psa. Mówię tutaj o opowiadaniu róg. Jeśli dobrze pamiętam, to opowiadanie, to znalazło się w tomie zebranym jeden z pięciu tomów zbierającym wszystkie opowiadania Dika, czyli czysta gra bodajże albo nie. Yy, yy, brązowy Oxford, tak, ten pierwszy tom. I to już było nowatorskie. A tutaj egzekucja pomysłu jest yy, równie intrygująca. Chociaż według mnie za dużo horroru. Daję ocenę 7 na 10. Ponieważ chcę zobaczyć ten film jeszcze raz. I yy, tutaj wszystkie niuanse złapać. Więc wydaje mi się, że Good Boy na pierwszy taki punch. Pierwsze uderzenie dla słuchaczy. Ci, którzy lubią horror i kino w jakiś sposób eksperymentalne. Good Boy to świetne miejsce, to, to świetny film do obejrzenia w kinie. I wydaje mi się, że troszkę równie eksperymentalny, czy znaczy tak mniej, ale zaskakujący, to pamiętniki Mordbota. Oglądałem tylko pierwszy odcinek serialu, gdzie główną rolę gra Aleksander Skazgard, gdzie wciela się w robota, w robota sztuczną inteligencję, która chce się zbuntować i łamie kod, ale od razu decyduje, że pomimo, że przejmuje kontrolę nad własnym ciałem to musi zaczekać na odpowiedni moment, aby się zbuntować i odlecieć na inną planetę. Więc obserwujemy ludzi, jakichś tam kosmonautów na różnych planetach, w sytuacjach, które wymagają potrzeby robota, ochroniarza, bo on jest ochroniarzem i mamy pewien taki dualizm. Z jednej strony on chce uciec, ale musi służyć człowiekowi i jeszcze coś planuje. Ciekawe odwrócenie ról, Mm, i to jest coś, co jeszcze będę śledził. 6 na 10 pamiętniki Morbot, Mor Mordbota, mm, powiedziałbym coś ożywczego, trochę też komediowego, z takim dialogowym zacięciem. I jeżeli jesteśmy y, przy science fiction, to właściwie y, chyba już science fiction w tym październikowym okresie nie będę miał poza Tron Ares. Przerwa. Tron Ares. To coś, co zaskoczyło mnie. Dałem 7 na 10. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o fabułę, zupełnie nic nie zapamiętałem z tego, ale wizualnie są takie fajerwerki, że nie mogłem się skupić. Ogląda się to świetnie i to jest jeden z niewielu filmów. Byłem w stanie oglądać go, jakby w ogóle nawet nie zwracając uwagę na... Na to, czy to, co oglądam, ma jakikolwiek sens. Myślę, że też duży plus dodała e, muzyka Trenta Reznora. To jest rewelacyjny teledysk. E, ogląda się to fajnie i wypada jeszcze obejrzeć mi to drugi raz, aby zobaczyć, o czym to była opowieść. 7 na 10 za wizualia. I to tyle, jeśli chodzi o science fiction. Wróćmy do horroru, wróćmy do mm, ciężkich klimatów. Yy, I powiem wam, że oglądałem polski horror Dead by Dawn. Czyli martwi świtem. Martwi przed świtem. I to jest niby polskie dziallo. Dziallo polo, można by powiedzieć. Inspirowane y, Suspirią operą i jeszcze jednym filmem Michel Soavi Stage Fright. No i właśnie ten Stage Fright mam cały czas na watch liście, bo to dzieje się właśnie w teatrze i tutaj mamy do czynienia z teatrem. Ale boję się zaczynać ten temat, ponieważ te, z tym filmem jestem związany emocjonalnie dlatego, że był on nagrywany w moim rodzinnym mieście i zorientowałem się o tym w trakcie seansu. Zaspoileruję i powiem, że tak jakby obiektywna ocena dla mnie to jest 4 na 10, natomiast ocena jakby pomijająca obiektywizm na IMDB wystawiłem 6 na 10. No, jeśli chodzi o lokalizację. Więc no tak niesprawiedliwie trochę. E, oglądało się to przyjemnie, ale jakby pod względem intelektualnym dla mnie jest to rozczarowujące. Pod względem wizualnym dla mnie jest to ok, jest to w porządku. E, oglądało się to e, przyjemnie, w miarę. W miarę przyjemnie, aczkolwiek no rozczarowanie tutaj przeważyło. I tak, tak. E, cieszy mnie, że taki film powstał. Mm, ale, ale no dobrze, bo Trochę narzekam, powiem tak, że ten film podobał mi się chyba bardziej niż y, w ogóle pierwszy film Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt. Mm, chociaż ciężko trochę to tak wybierać, y, powiedziałbym mniejsze zło. Stylistycznie ten film jest taki bardziej, y, można by powiedzieć, artystyczny trochę. No oświetlenie jak z suspiri, ale och, no ambivalentne odczucia, może jeszcze o tym coś nagram. Głównie chciałbym pogadać o tym pałacu, w którym to było kręcone, bo znam to jak własną kieszeń prawie, to miejsce i z tego też wynikały trochę takie debilizmy fabularne, które mi się tutaj na pierwszy plan rzucały, że ciężko było mi zgodzić się z tym, że to cała fabuła tak się dzieje, jak się dzieje. Zróbmy sobie przerwę od horroru i powiedzmy o nowym filmie z. Yy, z, z kim? Z Kianu Reevesem, który gra Aniela Gabry, Anioła Gabriela w nowym filmie Aziza Ansari. Yy, to jest taki hinduski komik, yy, który którego ja polubiłem Z serialu Specjalista od niczego To jest taki specyficzny humor Który moim zdaniem Dobrze się sprawdzał w tamtym serialu A w tym pełnometrażowym filmie Gdzie też Seth Rogen Występuje Troszkę ten film traci Troszkę ten humor Taki ciepły humor Taki bezpretensjonalny Niewulgarny humor Trochę traci więc robią się z tego trochę takie ciepłe kluchy, czego nie było właśnie w serialu. Więc okej, okay, wystawiłem ocenę 6 na 10, ale e, jeżeli chcecie zobaczyć Aziza, który też tutaj występuje w głównej roli, to proponowałbym zacząć od takiego właśnie delikatnego, fajnego, ciepłego humoru Aziza w filmie Masters, Master of None. Specjalista od niczego, czyli 2015-2021. Dobrze, ale wróćmy teraz do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli kolejny mroczny film. Harry Angel, 1987 rok, który udało mi się obejrzeć na dużym ekranie. A właściwie na wielkim ekranie, ponieważ Cinema City wyświetlała to na największej sali tuż przed Halloween. Właściwie to był mój sens na Halloween, taki chyba najważniejszy, bo dzień przed Halloween, w czwartek, obejrzałem sobie Harry'ego Angela. Chyba trzeci raz już go widziałem. I w tej wersji, no, znakomicie to wypada. 8 na 10. Robert De Niro. wydawało mi się, że ten film jest bardziej mroczny i bardziej jakby głęboki, a ten film jest taki jakby... Całkowicie jasny, prosty, mm, ale, ale ma klimat dobrego filmu z lat 80 niebanalnego. Folk horror trochę. <grym, <grym, więc ja polecam. Robert De Niro, Charlotte Rampling, Mickey Rourke. Mm, świetne, świetne kino. Końcówka. Nie wychodźcie, zanim napisy nie skończą się, ponieważ tam... Jeden z bohaterów jedzie windą w dół. Czy to jest winda na parter, czy może do piekła? To świetne zakończenie tego filmu. I aby kontynuować sobie ten taki mroczny charakter, ale jednak nie do końca taki mocno horrorowy, postanowiłem, że w ten Halloweenowy weekend, który będzie się przeplatał z, z, film, z, z, z świętem... Zmarłych, polskim obejrzę sobie coś lżejszego, ale jednak co, co będzie jakoś thrillerem obarczone. I cofnąłem się do lat 70. do filmu, który też ma za główną postać detektywa. Detektywa, tak jak Harego Angela. Harry Angel spotyka Lucy Fera. A tutaj John Clute detektyw nasz tytułowy, John Clute, grany przez Donarda Satterla, Satterlanda, spotyka Brie, graną przez Jane Fonda, która dostała chyba Oscara za tę rolę. I mówię tutaj o filmie z 71 roku pod tytułem Clute. Clute pisane. Lots of guys swing with a cold girl like Brie. One guy just wants to kill her. To opowieść, która w komentarzach czasami dostaje, że ten film powinien się nazywać Bree, a nie Clute. Bo klut to jest właśnie od tego głównego detektywa. Nazwa filmu, a Jane Fonda i *Bri* jest tutaj chyba więcej czasu na ekranie niż detektyw klut. Historia jest prosta. Klut ma wynaleźć, odnaleźć jakiegoś, zagubionego człowieka i e, jest tylko jeden trop, jeden list, e, który prowadzi do prostytutki e, właśnie Bri. E, e, I oni się zaczynają ze sobą dogadywać, spikiwać, e, jakiś tam romans między nimi jest i szukać tej zaginionej osoby. E, trzeba powiedzieć, że jest to pierwsza część trylogii paranoidalnej, paranoia thriller, trilogy Alana Pakuly. Alan J. Pakua to człowiek, yy, który tworzył właśnie takie thrillery, yy, i najbardziej znany to chyba wszyscy ludzie prezydenta, a potem uznany za niewinnego. Ale druga część tego tej trylogii, Paranoia, yy, trilogy, thriller. To 74 rok i syndykat zbrodni, myślę, że y, angielski tytuł oryginalny tego filmu Pakuły y, to The Parallax View i to brzmi lepiej. Syndykat zbrodni pokazuje y, morderstwo na, y, na jednym z... Y, senatorów amerykańskich. Najpierw widzimy to morderstwo, a potem detektyw grany przez Warrena Betty. Yy, przepraszam, no nie do końca detektyw, bo to jest dziennikarz, który na swoje barki bierze właśnie takie śledztwo trochę dziennikarskie, trochę detektywistyczne, żeby rozwikłać zagadkę, kto zabił senatora. Yy, w międzyczasie giną, giną yy, postacie. Yy, facet jest wmieszany w taką intrygę Właśnie jak w tym paranoia thriller. Właśnie, że jest coś więcej. Jest jakaś organizacja, która czuwa nad pokojem albo nad niepokojem świata. Która rządzi światem. tak? Coś ponad politykami. To właśnie Syndykat Zbrodni. Tytułowy polski tytuł. Tak można by nazwać. I, i to jest film, który świetnie kontynuuje. Klód. Bo jakby wychodzi więcej, wychodzi dalej. To nie jest poszukiwanie tylko jednego jakiegoś człowieka przez detektywa, detektywa, ale tutaj już wchodzi reporter do gry. Media wchodzą do gry. I trzeci odcinek tej paranoja thriller to 76 rok i film Wszyscy ludzie prezydenta Pakuły, który ja kiedyś, dawno temu oglądałem. To jest film zaś z Robertem Redfordem i z Dustinem Hoffmanem, ale tego sobie już nie odświeżyłem w w ten weekend długi. Ja do tego jeszcze wrócę, ale zostałem przy naszym reżyserze amerykańskim, czyli Alanie Pakule i poszedłem do przodu, do 92 roku, też do thrillera, mianowicie filmu Tolerancyjni Partnerzy, Consulting Adults, Consenting Consenting Adults czyli film z Kevinem Kleinem i Kevinem Spacey, którzy grają dwóch mężów, którzy mieszkają w takim pięknym, pięknym osiedlu na przedmieściach Ameryki. I tutaj też gra Forrest Whitaker, Rebecca Miller i Mary Elizabeth Mastrantonio. One grają te, te żony. I koncepcja jest taka, że Kevin Spacey, który gra takiego bardziej męża zawad, jakie wyluzowanego, proponuje zamianę żon. I jeden z, i ten drugi mąż, jakby chwyta się na ten chwyt zamiany żon, wykorzystuje tą sytuację, a potem jest zmanewrowany przez Kevina Spacey. I oskarżony o zbrodnie, sytuacja się odwraca. I znowu mamy ten charakterystyczny motyw u Pakuły, czyli Everyman, który jest wplątany w jakąś intrygę. W tym przypadku jest to intryga Kevina Spacey. Jakiegoś szaleńca, jakiegoś takiego wyzyskiwacza. 92 rok, godzina 40. Ten film jest już krótszy, lepiej się to ogląda. 7 na 10. To jest bardzo Dobrze nakręcony thriller z początku lat 90., a te lata 90. mają swój smaczek. Początek lat 90. smakuje jednak inaczej niż końcówka lat 90., bo w 97 roku pojawiła się Zdrada, czyli The Devil's Own. Film z Harrisonem Fordem i Bradem Pittem z muzyką, a właściwie z piosenką zespołu The Cranberries. Piękna, świetna piosenka nawiązująca do muzyki irlandzkiej. Znowu James Horn. James Horner, ten od Breyfarta, odpowiada za pozostałą muzykę. Ale już sama piosenka Cranberries czerpie właśnie z irlandzkiej muzyki, bo sama Cranberries, jeśli dobrze pamiętam, z głowy teraz mówię, pochodzi właśnie z Irlandii. I ten film zahacza o spór irlandzko-brytyjski, Brad Pitt gra tutaj gościa terrorystę, uczestnika organizacji IRA. A Harrison Ford jest Amerykańcem, który mieszka ze swoją rodziną w Ameryce na Przedmieściach znowu. Pakula lubi te Przedmieścia pokazywać. I ten Brat Pitt zostaje oddelegowany na takie przezimowanie do Ameryki, żeby jego życie nie było zagrożone. No ale Harrison Ford na co dzień policjant, taki prawilny policjant, nie wie o tym, jaka przeszłość czai się za bratem Pitem. No i tutaj jakby powoli, powoli ten konflikt zaczyna pączkować, eskalować i zaczyna się coś dziać między nimi. I konsekwencje zaczynają ścigać nie tylko brata Pita, ale również Harrisona Forda, który go przyjął pod strzechy, powiedzmy. Ten film już taki troszkę bardziej powiedziałbym... To jest w ogóle ostatni film Pakuły. I... I on jest już taki wygładzony, powiedziałbym. On jest już taki, taki no, no chyba najbardziej taki hollywoodzki i taki uległy, nie bezkompromisowy. Z tych filmów, które obejrzałem, został mi jeszcze raport Pelikana do przypomnienia i został mi oczywiście wszyscy ludzie prezydenta. I jak się ogląda tego reżysera tak ciągiem, czuć, czuć ten jego styl, czuć pewne rozwiązania, ale tutaj nie będę o tym mówił, tylko przejdę teraz do czegoś mniej wygładzonego. Mianowicie świetny film zimowy, bo mieliśmy film już wakacyjny, czyli Good Boy. Właśnie chciałbym powiedzieć, że Good Boy spokojnie by wszedł do mojego cyklu filmy wakacyjne. Natomiast do mojego cyklu filmy zimowe wszedłby czarny telefon część druga, który ode mnie dostał ocenę 6 na 10. Zetanem Hawkiem, czyli kontynuacja ekranizacji opowiadania Joe Hilla. I muszę powiedzieć, że to, co mi się spodobało w tym filmie, to brud, brudne zdjęcia, dużo szumów, takie zdjęcia powiedziałbym pankowe trochę. Chociaż ta końcówka taka już bardziej wygładzona była. No, być może jeszcze obejrzę ten film raz i być może pojawi się w filmach zimowych. No ale już jakbym mogę zajawić, że miłośnicy filmów zimowych na pewno nie omieszkają zobaczyć no, no, filmu, na którym plakacie jest wielka maska y, złoczyńcy, która jest y, zakopana w śniegu. No to już y, mówi samo za siebie. Moja ocena to 6 na 10% jeśli znowu mówimy o takich brudnych filmach, no to Smashing Machine. Ostatni film braci Safdi, a właściwie tutaj mamy podpisane jako Benny Sawdi. No i on z jednej strony jest taki rozdygotany, jak to filmy braci Sawdi, ale w mojej ocenie to jest najsłabszy film Savdich, czy Savdiego, sorry. No nieoszlifowane diamenty, to jest o wiele lepszy film, no i przede wszystkim Good Time. To jest film, gdzie ta stylistyka długich obiektywów, teleobiektywów, trzęsących się kamer, niedoświetlonych ujęć już była. Tutaj wydaje mi się, że ten Smashing Machine to jest bardziej skierowane pod rzeczywiście miłośników walki tak tego sportu UFC Champion. Więc no mnie ten film tak obszedł troszkę bokiem. I teraz jeszcze na zakończenie, no muszę powiedzieć o Francu, o kawce Agnieszki Holland, który ode mnie dostał 4 na 10. Och, rozczarowanie spore. Ale na koniec, żeby zakończyć to akcentem pozytywnym, to film, który no, był blisko dostania 9 na 10, czyli maksymalnej oceny maksymalnej oceny, no, że prawie arcydzieło myślałem. No na pewno pierwsze 10-15 minut to ja mówię, wow, perfekcja. Perfekcja. Tego jeszcze nie było, chociaż było, ale mm, w innym kontekście. Mówię tutaj o filmie, uwaga, bardzo wakacyjnym. To jest 100% film wakacyjny. <głosy> ale od tyłka strony, od drugiej strony. Mówię tutaj o filmie In Violent Nature z 2024 roku. Obejrzałem sobie to w sobotę, czyli 1 listopada bodajże. I to był drugi seans, aczkolwiek pierwszy seans był właśnie 15 minut. Obejrzałem zaraz po ukazaniu się tego filmu i mówię, no świetne. Poczekam, jak wyjadę gdzieś właśnie do lasu i tam to skończę. No, skończyło się tak, że obejrzałem u babci ten film. Chociaż babci już nie zapraszałem do obejrzenia tego seansu, ale obejrzeliśmy filmy Pakuły wspólnie, więc jakby wciągnęła się je się podobały. No takie lżejsze. Tutaj obserwujemy hmm, slasher z perspektywy mordercy. E, czyli, jak mówi tagline, the gnarliest jest kills I've... co? I've seen. I, I've ever seen. In a violent nature. I teraz tak. In a violent nature... Film Krisa Nasza, według mnie pierwsze, co robi wrażenie, to jest to, że jakby widzimy z tyłu bohatera, czarnego bohatera, który zawsze był w cieniu, zawsze w slasherach był niedopowiedzeniem, zawsze był enigmą. I to jest motyw ewidentnie zaczerpnięty z filmu o Holokauście, czyli nagrodzonym bodajże Złotą Palmą synu syn szawła, czyli zdobył Grand Prix w Cannes 2016-15, Natomiast w 2016 został dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny film z Węgier. I tutaj widzieliśmy człowieka w obozie koncentracyjnym, którego Obserwowaliśmy to jak w grze komputerowej trochę POV od pleców. To samo jest tutaj, jest zmiana kontekstu. Wydaje mi się też, że nie da się oglądać właśnie tego filmu inaczej poprzez kontekst tego syna Szawła, czyli poprzez kontekst ten Holokaustu. To też jest bardzo dobry kontekst do oglądania takiego filmu o pogromie właśnie ludzi na jakimś obozie. No, nie, nie, nie, nie zmierzałem do tego, że tutaj jest połączenie obóz koncentracyjny i obóz letni, ale yy, no, masakra ludzi yy, w tym kierunku chciałbym iść. Ech, natomiast mamy tutaj również, czy bardziej jest to oczywiście dla fanów horroru yy, i te wszystkie wątki, które zawsze w, slas w slasherach widzimy od strony Głównych bohaterów, czyli na przykład uczestników obozu, tutaj widzimy z perspektywy złota. I ta negatywna postać ma swoje tajemnice, i one powoli są rozpatrywane. Ten film, pomysł ma bardzo dobry, ale z tego pomysłu wynikają i wady, i zalety. Według mnie, zalety zdecydowanie przeważają nad wadami. I teraz też znowu nie chcę się wgłębiać w, w głębszą analizę, bo mógłbym godzinny podcast nagrać o tym filmie i to najlepiej byłoby, gdybym nagrywał to właśnie z kimś, kto ma inne zdanie, ale takim minusem według mnie jest to, że te śmierci, które są, one nie są, tak jak tytuł mówi, in a violent nature, one są pokazane w sposób taki, że nie robią takiego wrażenia. Mówię tu przykładowo, powiem o dwóch scenach, gdzie jedna scena jest, gdzie dziewczyna widzi zbliżającą się postać napastnika i przed sobą ma jakiś kanion, wcale nie z pionową ścianą, tylko ze ścianą taką, no powiedziałbym, 45 stopni i ona zamiast odwrócić się i uciekać dalej, ona jakby yy, odwraca się i spokojnie przyjmuje ciosy. Więc jakby... No, widać, że to wynikało z niskiego budżetu, że potrzebny byłby kaskader i, i dalsza akcja w kierunku prawda, upadku i, i to byłoby niebezpieczne już dla kręcenia i dla budżetu. Drugi minus jest taki, że jedna scena na przykład, która ma robić wrażenie, no nie robi takiego wrażenia. No, o ile cały ten film jest slow burnerem, to w momencie, w którym mamy jakąś maszynę do cięcia drewna i, i manekin, no, manekin, no postać, no, tak, ale widać, że to jest jakiś manekin, widać, że to jest jakaś, jakaś proteza, zostaje rozłupywany przez, ten, przez to urządzenie do cięcia drewna, no to widzimy to ze statycznej kamery i jakby w samym zamierzeniu właśnie w idei to, to ma robić wrażenie i to i to powinno robić wrażenie. I zastanawiam się właśnie, dlaczego to po prostu zupełna obojętność i, i nuda wiała wtedy z ekranu. Bo kiedy ktoś idzie, kiedy jest jakiś ruch w tym filmie, skradamy się, to cały czas jakby śledzimy, tropimy, wczuwamy się w tego Predatora. Ale mm, są momenty, kiedy ten film mógłby przyspieszyć i teoretycznie nic się nie dzieje, ale no też w pewnych momentach mnie się to podoba, bo możemy się rozsmakować w tym slasherze, w tej konwencji slashera, która jest przedstawiana powiedziałbym w taki arthausowy sposób, gdzie możemy się delektować przyrodą, spacerem, różnymi takimi detalami, na które nie ma czasu w typowej konwencji slashera. Więc mimo wszystko ja uważam ten film za wygrany, że, że Udało im się, że jest bardziej na plus. I jakby no degraduje 9 na 10, na 8 na 10. Bardzo przyjemnie mi się to oglądało, mimo kilku momentów, gdzie nie działo się nic, co by wnosiło do fabuły jakieś przeżycia. I tym pozytywnym akcentem, paradoksalnie tak, bo jednak chwalę ten film, Kończę nasze spotkanie z filmami, które ostatnio obejrzałem. No, są to horrory, thrillery, ale też filmy takie starsze, które warto moim zdaniem nadrobić. I tutaj jest bardzo dużo ciekawych materiałów o filmach Pakuły. I je będę sobie też jeszcze nadrabiał i może powiem o tych thrillerach 70-80 lata jak na drobie właśnie wszystkich ludzi prezydenta. Tymczasem patronom dziękuję za wsparcie i zapraszam, zapraszam na patronite Skóra Ym, i informuję, że tam się też pojawiły właśnie te rolki. Nie wiem, czy wszystkie posty dochodzą, bo jest na Facebooku dużo rzeczy. Mamy mało patronów, więc tam. Trzeba sobie po prostu najlepiej na grupkę wejść i y, poklikać do tyłu, i zobaczyć te, te materiały dodatkowe jakie wrzucam, bo nie liczcie na to, że y, taką małą grupkę Facebook wam będzie regularnie y, wyświetlał. Więc, żebyście nie pominęli tych dodatkowych materiałów, patroni, to y, sprawdzajcie. Ja pozdrawiam i zastanawiam się. Zastanawia mnie, jakie filmy właśnie oglądaliście w okresie, nie wiem, Halloween, wszystkich świętych, czy jakoś się udało wam połączyć te, te święta kontrowersyjne. No Harry Angel był świetnym wstępem, a potem poszedłem w stronę Paranoia thriller z lat 70 w wykonaniu pakuły i zakończyłem to In the Nature. Trzymajcie się. I do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV, a tam dwie nowe recenzje mainstreamowe. Ech, McDonald's i Popeyes. Troszkę nowa formuła, szczególnie podoba mi się Koci Kącik z nawiązanym do Fight Clubu Davida Finchera. Zobaczcie to, sprawdźcie to, trzymajcie się, cześć.